Good morning. Dzień dobry. Czy the the so to nie jest dzień, który Pan uczynił? Będę się cieszył, będę się radował. Jesteśmy tak szczęśliwi, że możemy tutaj być. jest to dla nas zaszczyt, że możemy służyć tutaj w Polsce. Chcemy was błogosławić. Chcemy was zachęcić aby kościół wzrastał w imieniu Jezusa. Pastor, w Twoim kościele czuję się jak w domu. La presencia de Dios. <laughs> jest, oh! jest. tutaj obecność Boża. My pierwszy Let's bring it back. Back to English. się trochę do języka angielskiego. The presence of God. Boża obecność. Beautifies this place. Ona upiększa to miejsce. Mogę powiedzieć na pewno, że wiecie, jak uwielbiać Boga. And you know how to wait on God. I wiecie, jak na Niego oczekiwać. And that is a, powerful thing. a ta kombinacja, to połączenie to pełna mocy rzecz. Amen? Amen. Let's pray before we begin. Pomódlmy się, zanim zaczniemy. Lord, Panie, help us to hear your voice. pomóż nam usłyszeć Twój głos. Clear and crisp. Niech będzie bardzo wyraźne dzisiaj. Pomóż nam usłyszeć bicie twojego serca. Deklarujemy i ogłaszamy twoje błogosławieństwo nad Polską. Błogosławieństwo nad tym miejscem. I wierzymy w takie odnowienie odświeżenie twojego ducha. Changes as we look into the mirror of your word. Przemieniaj nas, kiedy patrzymy w zwierciadło twojego słowa. We pray this in Jesus name. I oto modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen. When we read the prophets in the Old Testament. Kiedy czytamy księgi prorocze w Starym Testamencie. We are literally reading God's heartbeat for his people. Tak naprawdę dosłownie czytamy Boże bicie serca dla jego ludu. When we listen to the message of the prophets, kiedy słuchamy przesłań proroków, like the the to tak, jakby Bóg wchodził i zakłócał teraźniejszość. God the daily on zakłóca naszą codzienną rutynę, to fix the eyes on the aby zwrócić nasze oczy na to, co jest wieczne. Tak, aby ludzie się obudzili i aby zdali sobie sprawę, że to Bóg ma kontrolę. Dzisiaj chcę mówić o czymś, co możemy potraktować jako taki przepis na przebudzenie. I chcę czytać z księgi proroka Joela. W księdze Joela Bóg zaczyna mówić do swoich ludzi, rozprawiać się z nimi. To the leaders, put on sackcloth and lament, O priests. He begins to talk to the leadership of Israel. If we have any chance of seeing a great end time revival. Jeśli mielibyśmy szansę zobaczyć niesamowicie wielkie przebudzenie końca czasów, Repentance must begin with the of the altar. to pokuta musi się rozpocząć od tych, którzy usługują przy ołtarzu. Revival, Kiedy myślę o przebudzeniu, Lord, mówię Panu Bogu, begin with zacznij ode mnie, begin with my heart. zacznij od mojego serca, i pan Bóg dalej mówi do ludzi Izraela. The drink, the drink offerings have stopped. I on mówi, że, że ofiara z pokarmów i ofiara z napojów ustała. What he's trying to tell the church is, I to co próbuje powiedzieć kościołowi. You stopped doing the first things, the things that were important to to, że przestaliście robić te rzeczy, wykonywać te rzeczy pierwsze, rzeczy, które są ważne. At some point you got busy doing the Gdzieś w jakimś momencie staliście się zbyt zajęci robieniem rzeczy, które są drugiej ważności And you doing what was more i przestaliście robić to, co naprawdę było istotne. Seeking the presence of the Lord. A to, co jest istotne, to szukanie obecności Bożej. Nie wiem, gdzie Ty się znajdujesz w Twojej relacji z Bogiem. Ale Bóg przyprowadził mnie tutaj dzisiaj, abym Tobie przypomniał. Abyś rozniecił na nowo ten, ten ogień, ten dar Boży, który jest w Tobie. He to say, I Bóg nadal dalej mówi. Consecrate a fast. Poświęćcie post. The word is telling the leaders, you must fast. A więc Boże Słowo mówi liderom, musicie pościć. I didn't know you guys were starting a fast. Ja nie wiedziałem, że wy akurat będziecie pościć, że o tym myślicie. But the Lord knew that you were a fast. Ale Bóg wiedział. Yeah. To me a fast means that you need to take a więc dla mnie post oznacza, że po prostu poświęcamy pewien czas, aby całą naszą uwagę skupić na Bogu. A więc kiedy pościmy, nie czynimy tego, co jest normalne, to fix your eyes on him, ale zwracamy nasze oczy na Boga and to fully to what he has to say. i w pełni słuchamy tego, co On ma do powiedzenia. A więc on powołał starszych, a także wszystkich mieszkańców Izraela. He's calling all of Israel to fast and consecrate całego Izraela, aby się poświęcił i aby pościł. Why is this call to repentance so important? Dlaczego to powołanie do pokuty ma aż taką wagę? Because the people of God had lost their focus. Dlatego, że ludzie Boży stracili swoje skupienie. Zapomnieli, że ich przeznaczeniem i celem jest odzwierciedlać Boże piękno. God chose Israel as his people. Bóg wybrał Izraela jako swój lud. He separated them from the world. Oddzielił ich od świata. So they would reflect the glory of God. Aby odzwierciedlali Jego chwałę. So they would communicate who God is. Aby komunikowali innym ludziom, kim Bóg jest. And along the way, I gdzieś po drodze oni stracili swoją pasję dla Boga, swoją gorliwość. They had I stali się religijnymi. Uh, their had just habit. Ich uwielbienie stało się po prostu nawykiem. Ale jak wielu z Was wie, że służymy dobremu i miłosiernemu Bogu? And God is us back to I On zawsze przywołuje nas na nowo do siebie samego. Chcę przeczytać teraz z Księgi Joela, z drugiego rozdziału, werset dwunasty. Przeczytamy po angielsku i po polsku. even now, declares the Lord. Return to me with all your heart, with fasting, with weeping and with mourning. And rain your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love and relents over disaster. Wszakże jeszcze teraz, mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty. I nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż jest On łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal Mu karania. To me, is what the Lord is Powróćcie do mnie, mówi Pan. To my Powróćcie do mojej obecności. The of Israel, got w jakiś sposób ludzie Izraela się rozproszyli. Mam trzy córkę. Ja mam 3 córkę. Ona ma na imię Italia. She walks with me, she's little. Ona jest malutka, ona chodzi ze mną. But every once in a while she gets distracted. Ale czasami ona się rozprasza. And as much as I want her to walk with me. I tak bardzo jak ja pragnę, aby ona chodziła ze mną. She gets off. Cuk, cuk, cuk. Ona czasami gdzieś tam sobie odchodzi. And she walks away. Odchodzi ode mnie. Sometimes dangerous places. Czasami są to niebezpieczne miejsca, gdzie ona się zapodzieje. And every once in a while, I co jakiś czas say, come, muszę jej powiedzieć, Talia, chodź, wróć do taty. Hold my hand. Trzymaj moją dłoń. You lost your step. Dlatego, że pomyliłaś się, poszłaś w niewłaściwą stronę. Come back and walk with me. Wróć do mnie, chodź obok mnie. Chodź obok mnie. I tak samo Pan Bóg jest pełnym miłosierdzia i współczucia ojcem. On is gracious to us. Ma How many of you know He does not pay us like we deserve? On nam nie odpłaca tak jak zasługujemy. Wiemy o tym? The Bible says in the next couple of verses that the Lord, in the verses that we read, that the Lord is merciful. Biblia mówi w tych versetach, że Bóg jest miłosierny. Before you woke up this morning, His mercies were new for you. Zanim się dziś obudziłeś, Jego miłosierdzie, Jego łaska już była nowa, czekała na Ciebie. W Izajasza Pan Bóg mówi, że On pragnie okazać nam miłosierdzie. Boże miłosierdzie jest obfite. I On przypomina ludowi Izraela, że jest powolny w gniewaniu się. What he's saying is, I'm a very patient father. I tak mówi, ojcem. He is steadfast in love. Jest stabilny, stały w miłości. Has the love of God failed anybody in this place? miłość His love is steadfast. Jego jest wierna. His love is constant. Jego miłość jest stała. Basically, he's telling the people of Israel. A więc generalnie On mówi ludowi Izraela. Mimo, że wy zaniedbujecie waszą połowę kontraktu, waszą połowę umowy, I'm keep my, my half of the ja będę się jej wiernie trzymał. Tego, co ja wam obiecałem. Moją połowę przymierza. Czy ktoś tutaj na tym miejscu może zaświadczyć o wierności Jezusa? Jeśli On był wierny w Twoim życiu, powiedz Amen. Aleluja. A więc to powołanie, wezwanie do pokuty dociera prosto do serca Izraela. I On mówi, rozdzierajcie swoje serca. Not your garments. Nie swoje szaty. I don't want a, a ja nie chcę jakiegoś takiego tylko dramatycznego przedstawienia pokuty. A, a wy Rozdzieracie swoje szaty, a następnego dnia żyjecie tak samo jak dotychczas. Ja nie chcę jakiejś ceremonii pokuty. For your heart. Dlatego, że szukam twojego serca. Ludzie Izraela mieli tak wiele obrzędów, ceremonii pokutnych. Ale Bóg chce, aby to nasze serca były poświęcone Jemu. Dlatego że On widzi prawdziwy stan, prawdziwą kondycję tego serca. Return to Me is what A więc i Pan mówi po prostu: Powróćcie do mnie. Return to me, church. Powróć do mnie, kościele. Return to me, people of God. Powróćcie do mnie, ludzie Boży. What is he saying when he says return to me? Co on mówi tak naprawdę, kiedy mówi wróć do mnie? He's saying three things. Mówi do nas trzy rzeczy. The first thing he's saying is return to your first love. Po pierwsze to co mówi to powróć do swojej pierwszej miłości. Do you remember when you trembled in my presence? Czy pamiętasz jeszcze, jak drżałeś w mojej obecności? Bóg mówi o swojej świętej górze. I mówi, czy pamiętasz, jak rozmawiałem z Tobą twarzą w twarz? When you began me as a nation, Kiedy zaczęliście służyć mi jako naród? I gave you the law from my hand. Dałem Wam z mojej ręki prawo. Zgadziliście a wysłuchaliście i pozostawaliście w mojej obecności. 40 dni i 40 nocy mogły minąć bez jedzenia, a wy nawet nie zauważyliście. Czy pamiętacie, jak splendor mojej chwały jaśniał w waszej twarzy? Powróćcie do takiej intymności. Powróćcie do takiej relacji ze mną. Kiedy ja jestem waszym panem, a wy moim ludem. dzisiaj, may Obyśmy uczynili Boga na nowo priorytetem w naszym życiu. Aby był naszą pierwszą miłością. Amen. Amen. I znowu, kiedy mówi, powróć do mnie, also saying, mówi również, do you remember a time, czy, that time, czy pamiętasz taki czas, when you my kiedy wyraźnie rozumiałeś moją świętość? Kiedy przychodziłeś do mojej obecności, zdejmowałeś obuwie? Czy pamiętasz, że kiedy ja wstępowałem w jakieś miejsce, to miejsce stawało się świętą ziemią? Czy pamiętasz dym na górze Syjon? Czy pamiętasz, jak wiedziałeś, że ja jestem pośrodku Ciebie? I nawet bałeś się podejść blisko do góry. Dlatego, że respektowałeś, szanowałeś moją świętość. Them to I on chce im to przypomnieć. He says, to me, I kiedy znowu mówi, powróć do mnie. He's asking them, prosi ich. Depend on me again. Abyście znowu na mnie polegali. Remember when you kiedy in w desert. Pamiętacie, kiedy byliście na pustyni? You when you had to eat? I nie mieliście nic do jedzenia? Who gave you bread? Kto wam dał chleb? It in my own hand that gave you bread? Czyż nie moja własna dłoń, która did dała I, wam chleb? Czyż nie ja karmiłem was tak, jak, jak ptak karmi swoje młode? When Jesus told us, kiedy Jezus powiedział nam, że nie live by bread alone że człowiek nie będzie żył tylko o chlebie, ale przez każde słowo, które przychodzi z Bożych ust. Jezus przypomina nam to, abyśmy tylko na Nim polegali. Abyśmy polegali na Jego słowach, dlatego że one są życiem dla mojego serca. Czy pamiętasz, jak patrzyłeś tylko na mnie, abym był Twoim zaopatrzeniem, abym był Twoim źródłem? I znowu Bóg przywołuje uwagę Izraela do tych rzeczy. Kościele, kiedy powrócimy, jeśli powrócimy do naszej pierwszej miłości, jeśli powrócimy do naszego życia świętości, And holiness of the heart. Mówię o świętości serca. No holiness for what you wear outside. Nie chodzi o to, co mamy na sobie, na zewnątrz. I jeśli powrócisz, powrócicie do polegania na mnie, wtedy powstrzymam się od wysłania swojego sądu. Ale jeszcze ale chcę zrobić jeszcze jedną rzecz. to jest obietnica, jaką mamy, dla ciebie i dla mnie. The early this Wczesny kościół cieszył się tą obietnicą. And this promise is for you and me. A ta obietnica jest również dla ciebie i dla mnie. The word says in Joel 2, Boże słowo mówi w Joela 2:28. And I will pour my Spirit on all flesh. Właściwie 3-1 w, w naszej Biblii. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Na wszelkie ciało wyleję mojego ducha. I wasi synowie, i wasze córki będą prorokować. Wasi starcy będą mieć sny. And your young men shall see visions. A młodzieńcy będą mieli widzenia. Even on the male and Także na sługi i służebnice. In those days I will pour out my spirit. W tych dniach wyleję mojego ducha. First comes A więc po pierwsze przychodzi pokuta. First comes po pierwsze przychodzi poświęcenie. Kościół musi poświęcić sama siebie. And look at the promise. I will pour my spirit on all flesh. A potem przyjrzyjcie się obietnicy. Bóg mówi: wyleje mojego ducha na wszelkie ciało. In other words, when the church does what the church needs to do. A więc inne mi słowy. Kiedy kościół robi to, co kościół ma robić. Everybody gets blessed. Wszyscy są błogosławieni. All flesh. Za wszelkie ciało. We pay the price. We come to the Lord to my płacimy tę cenę, my przychodzimy do Pana, a wszyscy cieszą się korzyściami z tego. The Lord wants to pour his Dlatego, że Pan chce wylać swojego Ducha. The are for the of God. Ludzie są głodni, zgłodniali Ducha Bożego. Know they need Ludzie wiedzą, że oni czegoś potrzebują. I to jest, Holy Spirit is what the world needs. A wylanie ducha świętego to jest właśnie to, czego potrzebuje świat. I like that it says ja lubię to wyrażenie wylać. It reminds me of rain. By, dlatego, że to przypomina mi o deszczu. Jak wielu z nas wie, że aby było żniwo, to ziemia polega na deszczu. Deszcz musi przyjść. Without rain, the land is dry. Bez deszczu ziemia jest po prostu sucha. And no fruit can come. I żaden owoc nie może się pojawić. But when he pours his spirit, Ale kiedy On wylewa swojego ducha, fruit comes out. przychodzi owoc. Get ludzie są błogosławieni. Get Młodzi ludzie się aktywują. Get Starsi ludzie się aktywują. Begin to move in the gifts. Ludzie, którzy potrzebują Boga. The to Kościół zaczyna płynąć. The to move by faith. Zaczyna poruszać się w wierze. Aby pokazać Chrystusa and show it actively. i aby pokazać go aktywnie. To, że Bóg mówi wyleje swojego ducha na wszelkie ciało, to jest obietnica. Needs an of the Holy Polska potrzebuje tego wylania ducha świętego. USA needs an of the Holy Stany potrzebują wylania ducha świętego. Ja potrzebuję wystarczająco wielkiego wylania Ducha Świętego. Dlatego, że ja wiem, że kiedy Duch Święty przychodzi do mojego życia, nigdy nie jestem już taki sam. A także ludzie wokół mnie, get blessed. oni są błogosławieni. Jak wielu z nas chce tego, aby błogosławić ludzi, którzy są wokół nie wiem tego czy dzisiaj ty osobiście jesteś daleko od Boga. Ale I chcę cię zachęcić. Powróć do Pana. Powróć do swojej pierwszej miłości. Jeśli w twoim sercu nie szukasz Pana tak jak powinieneś, jak wiesz że powinieneś. Szukaj jego twarzy, szukaj go twarzą w twarz. Spraw aby był twoją pierwszą miłością. Wykorzystaj teraz ten czas postu który nadchodzi. Zapisz się, przyjdź, módl się. Wait Czekaj na Boga. I będziesz widział jak on wyleje się na ciebie depend on him na nim for everything. we wszystkim i love the testimony earlier of the sister that had the son bardzo mi się podobało świadectwo tej siostry której syn był w szpitalu in, in w szpitalu that's what we need to do to właśnie powinniśmy robić Something comes into our lives? coś pojawia się w naszym życiu problem jakaś choroba jakiś problem jakiś kryzys jesus jezu we need you ja Cię potrzebuję. Depend on you. Polegam na Tobie. Feed me. Napełnij mnie. Heal me. Na, Nakarm mnie. Uzdrow mnie. Ochrzcij mnie. And the Lord will do it. A Pan to zrobi. Amen. Stand Amen. Up, church. kościele powstań. My, zielonoświątkowcy, Were called early Wcześniej zostali nazwani people of the Spirit. ludźmi ducha. Dlatego, że my żyliśmy w duchu. Dlatego, że chodziliśmy w duchu. Because we ministered the Holy Spirit. Usługiwaliśmy w duchu. Wiecie, co Bóg chce tutaj stworzyć? W górce. I will not pronounce the other one, but at least I'll say gorce. Gorce. Nie jestem w stanie wymówić drugiej części tej nazwy, bo guszów, but at least. Ale przynajmniej mogę powiedzieć gorce. God wants to create a colony of God. Bóg chce tutaj stworzyć kolonię Bożą. That's how Gordon Feet called it. Sorry? A famous author Gordon Feet called it a colony of God. Tak jak to zostało nazwane przez słynnego autora, kolonia Boża where the citizens belong to heaven Gdzie obywatele tej kolonii należą do nieba. where where the line between the natural and the supernatural gets erased gdzie bariera pomiędzy tym, co jest naturalne, a ponadnaturalne zostaje usunięta. Gdzie Bóg ma zupełnie wolny dostęp do swoich ludzi. A ludzie mają wolny dostęp do swojego Boga. I kiedy ludzie przychodzą do tego Kościoła, rozumieją, że coś innego jest w tym miejscu. I oni czują, że oni tutaj wchodzą i nagle mogą posmakować cząstki nieba. Because we have become dlatego, że my staliśmy się a Bożą kolonią. Amen. Amen? Chciałbym teraz się pomodlić. Jeśli dzisiaj czujesz, że potrzebujesz modlitwy, ja sam osobiście, jak również cały nasz zespół będziemy bardzo się cieszyć, mogąc się o was modlić. A więc to, jakby chciałbym dzisiaj zakończyć. to chciałbym po prostu zaprosić was, abyście odpowiedzieli Bogu. If you're here today and you say, God, I need a touch from you. Jeśli jesteś tutaj dzisiaj i możesz powiedzieć, Boże, potrzebuję Twojego dotknięcia. Potrzebuję dotknięcia Twojego Ducha. Jeśli masz jakąś potrzebę, to naprawdę chętnie od Ciebie się pomodlimy. Jeśli chcesz, aby Duch Święty został wylany na Ciebie, to również chcemy się o Ciebie modlić. Jezus zbawia, Jezus uzdrawia, Jezus uzdrawia, Chrzci nas And he's coming again. I przychodzi ponownie. Amen. Amen. Więc jeśli chcesz, proszę, przyjdź, pomodlimy się. Jeśli nie, po prostu pomodlę się teraz o Was. Proszę, pochylcie swoje głowy.